Możemy usiąść, aby teraz słuchać Słowa Bożego, gdy serca są podparte, gdy serca są napełnione, modlitw, umiem, duchem Bożym teraz serca mogą słuchać. Słowa, które do nas, chce skierować. Dlatego zachęcam Cię do słuchania Słowa. Każde dziecko, które urodziło się, potrzebuje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 we wspólnocie szedł, zakładał wspólnoty nowe i wracał wspólnotę w tej wspólnocie, zdrowej prawo do rodzimej wspólnoty w Dębnie. Amen. Amen. Amen. Wracał do rodzimej wspólnoty macierzystej w Dębnie. Dlaczego, proszę mi, Pan że z tej wspólnoty, z której wyszedł w Antioch,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 Twoja wspólnota, czy to w Szczecinie, czy to w Sinopójstwie, czy to w Dętnie, czy w Goleniowie, ta wspólnota jest wspólnotą wiary. Ożywiała go. I tak też było od samego początku. Kiedy patrzymy na dzieje apostolskiej 1,12, wspólnota trwała jednomyślnie. Zjednoczona, dosłownie tekst grecki mówi, byli trwający niezłomnie razem w oczekiwaniu na zesłania Ducha Świętego. Diakon Filip w dziejach apostolskich ma siedem córek, wszystkie prorokinie, prorokują, charyzmatyczna rodzina, tam wszyscy napełnieni Duchem Świętym prorokują, wielbią Jezusa.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 To jest Eklezjologia, to jest Kościół Jezusa Chrystusa, w którym Ty trwasz, w którym Ty idziesz, idziesz za Panem. I tak też ten Kościół, widzisz, od samego początku trwa w diecezjach, w parafiach, w mniejszych wspólnotach formacyjnych i doświadcza tam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 z którymi rozmawiasz, którzy cię wspierają, my nie w samotności, którzy mogą się za ciebie. Powinnaś mieć, powinieneś małą grupę, grupę formacyjną, wspólnotę, regularne spotkania, modlitwę, większe, mniejsze, by nie iść samemu, na własną rękę, w izolacji. Nikt sobie sam nie poradzi. Nie dasz się. W samotności. Nie dać się nawet. Dzisiaj świat przedstawia nam człowieka, supermena, sam sobie z wszystkim poradzi, strażnik Teksasu, taki Rambo i zaczynam powierzyć. Tak, że tam radę sobie sam.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 tylko od Jezusa, i od brata. los, Odcinać się. A Jezus jednoczy. A Jezus nas łączy. A Jezus nas stawi. Jezus tworzy jedną rodzinę. Po wieku v, kiedy wszyscy byli rozbici, rozproszeni, każdy schowany w jakiejś noże, Jezus ma tu łączy, jednoczy.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 Więcej nie myśleć, zamknę się sama w domu, sama sobie poradzę. A bo tam Pan na mnie się krzywo spojrzał. Ten coś źle hmm. powiedział. Już więcej nie przyjdę hmm. na spotkanie w środę. Mam dosyć. I już nie cię zdobył. I cieszy się. A Jezus mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy. Wszyscy utrudzeni, obciążeni. Ja was pokrzepię słowo. Wszyscy bo wspólnota jest dla każdego i kościół jest dla każdego. A Paweł apostoł do powie, nie opuszczajcie Waszych wspólnych zebrań. Amen. Amen. Amen. Święty Paweł bardzo dobrze zrozumiał konieczność wspólnotę. Zrozumiał to niesamowitą niepowtarzalną tajemnicę ciała Jezusa, które my stanowimy w tej wspólnocie. A jak to się stało? Kiedy go to zrozumiał? Gdy uważaj, sekret, jechał do Damaszku, a właśnie, wyjechał do Damaszku, dziewiąty rozdział dziełów,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 w tych ludziach, w moich dzieciach. Raz na zawsze kto zrozumiał, raz na zawsze kto uwierzył. Widzisz? Jezus żyje w Tobie. Jezus żyje w osobie, która jest po prawej, po lewej, w mojej stronie. Powiedz to teraz jej. Jezus żyje w Tobie. Jezus żyje w Tobie. Jezus żyje w Tobie. Prawdziwy Jezus żyje w Tobie. To jest Kościół. Ciało Jezusa. Dlaczego? Bo Jezus identyfikuje się z Tobą w Tobie cierpi, w Tobie się raduje. Identyfikuje się z tym bratem, siostrą. To jest swój moment. Identyfikuje się Jezus.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 Dlatego też dzisiaj Jezus zaprasza Cię do wspólnoty. Zaprasza Cię dzisiaj Jezus. Włącz się we wspólnotę. Włącz się we wspólnotę, które jako jedno ciało, jak puszle, klocki, układane na puzzle. My tworzymy jeden piękny obraz. Puzzle obok puzzle. Wszystkie zazębiają się. Wszystkie są połączone. I te puszle, gdy się wszystkie połączą, połączą, połączą, wspaniale, powstaje obraz. Chrystusa. Dlatego nigdy w pojedynkę, nigdy w samotności, bo potrzebujemy siebie nawzajem, uzupełniamy się, wspieramy się, różne charyzmaty, urzędy, posługi, jakonie, różne stany życia, Małżeński, kapłański, konsekrowane, dziewice, prorocy. To wszystko tworzy jeden obraz Jezusa, jak w Póznach. I ta wspólnota, do której powołał Pan, nie tylko jest miejsce Twojego uświęcenia i wzrostu, ale jest to miejsce konieczne. To jest powołanie, wobec którego nie może chrześcijanin powiedzieć nie. Nie chcemy się. Podeźmy. się. Słowo Matykański uczy w konstytucji dramatycznej po Kościele. Duch Święty powiedział w numerze dziewiątym Bóg zwalniać ludzi. Nie w pojedynkę. Z wykluczeniem wzajemnych między sobą więzi. Nie w pojedynkę, ale uczyli z nich lud. Lud może. Amen. Amen. A zatem relacje między nami, więzi między nami, Telefony, maile, odwiedziny, spotkania, imieniny, urodziny, lubileusze małżeńskie są koniecznie potrzebne, by być Bożą rodziną, rodziną Jezusa, by były te więzi, bo to nie jest sprawa faktu Jeśli Duch Święty mówi przez sobą, zdecydował Bóg zbawiać ludzi, nie w pojedynkę,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 Teraz Pan Cię zaprasza, abyś przytulił się do Krzyża. Pan Cię zaprasza. Możesz przytulić się do Krzyża. Wszyscy. Każdy jest zaproszony. Jeśli chce dbać we wspólnocie Kościoła, chce we Kościoła żyć. Każdy jest zaproszony. Tu jest krzyż. Głowa kościoła. Głowa, Pan cię zaprasza. Śmiał, śmiał, wszyscy, wszyscy z wszystkich stron, bo przyszedł. Nie był nie był jedyny, się wszyscy, się. razem, razem, przytłumaczymy się do szyża. przytłumaczymy się, a, a. Dobrze.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 Panie Mocni nas, uwolnij od Ducha samowystarczalności, wycofania i wszelkiego podziału, zjednoczas w jedną rodzinę Panie, pod wieunkiem kapłanów, prowości, daj nam jedno serce, jednego ducha, jedne pragnienie, jedne dążenie, daj nam jednomyślność, pokój i zgodę, pragnienie trwania, trwania w tej wspólnocie. Który której Ty jesteś głową, który której Ty jesteś naszym Zbawicielem. O Panie, daj nam przyjaźń, jedność, pokój, miłość, relacje, ponieważ nie chcesz nas zbawiać pojedynkę, ale chcesz z nas mieć wspólnotę dzieci Bożych, lud Boży, który będzie Cię czcił, wierzył i błogosławił. I przekonaj nas, że przez jedność z pracy, którego dotyka, jednoczy się z całym ciałem Jezusa. you W tym wspólnotę, myśli same drogę, drogę wspólną do Chrystusa. Zdrowa śmierci, raz witali nam wam są, błogosławiona z tymi, między innymi jak staną i błogosławiony owoc, czy owoc, czy Święta Maria, Marko, można, uczyć się za nami grzecznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Maria, chcę zapamiętać tą nami wiary. Idąc do krzyża, idę z braci, z siostrami. Chcemy bym, Maria, zapamiętać tę modę, że potrzebujemy siebie do zajęć, że się wspomniałe, że nie idziemy po Płynikę. Zapieczamy do łaski i Pani. Zapieczamy, Maryjo, łaski łas tego uczucia. Abyśmy zawsze pamiętali, wierzyli, że w wspólnocie, dotykając brata i siostry. Dotykam samego Jezusa, który żyje